Serdecznie witamy odcinek 102, odcinek na 102, oczywiście, witamy oczywiście w niezawodnym i niezmiennym składzie, czyli przepiękna, kusząca i zawsze, zawsze piegowata. To ja, to ja, to ja, ginger. No i równie piegowaty, chociaż mniej, mniej kuszący e, kierownik, czyli ja. Serdecznie witamy w podcaście numer 2, 102, no numer 2 też może być. Dzisiaj podcast paramilitarny, dlaczego paramilitarny, Agnieszka? No to dowiemy się za chwilę, tak? Później troszeczkę. W każdym razie zdradzę tylko tyle, że non-stop nas tu atakują. Podcast taki będzie trochę spod czołgu, ale to wszystko dowiecie się po fajnej piosence, bo mamy wrzesień, czyli September, czyli piosenka właśnie o tym tytule September. Lubisz September? A lubię, a powiem Ci, że lubię, pomimo tego, że w młodości bardzo cierpiałam ze względu na ten miesiąc, jak chyba każdy, ale tak naprawdę lubię. Lubię, bo się coś dzieje, bo się liście zmieniają, bo, bo dookoła pogoda się zmienia. Lubię się. Dobra, to jedziemy. Idziemy. Nie tylko barw, trochę inny barw. damy podcast numer 102, ale zanim wyjaśnimy moim, naszym przepraszam, drogim słuchaczom, jeszcze mam takie, jeszcze mam takie... Egoistyczne ciągoty. Tak, ale nie wiem, czy przeglądałaś ankietę, tam jest jedno takie pytanie, czy lepiej dialog, czy lepiej monolog i 89% napisało, że dialog. Czyli jesteśmy, Dobra statystyka. jesteśmy skazani na siebie jakkolwiek. Chciałbym się spytać, chciałem się spytać um, co sądzisz o niespodziankach? Czy lubisz niespodzianki? Tak, tak, to jest właśnie takie preludium do niespodzianki, którą otrzymaliśmy od jednego z słuchaczy. To już kolejna przesyłka od naszych słuchaczy, ale ta jest wyjątkowo kusząca. Słuchacz z Warszawy, on był autorem akietycznie, nie, właśnie to mafek, ej, bo przecież odbyła cała afera na ten nie? temat. Ja nieszczęśnie się pomyliłam. Kajam się po raz kolejny to mafek, że pomyliłam się, że to ankietę zainicjował czerwek, a to był właśnie to mafek. A czerwek z tą ankietą nie miał nic wspólnego, aczkolwiek chyba mu się spodobała. Co czerwek? No, podobała mu się, dlatego mamy prezent. Dlatego mam dla ciebie prezent. Tak był ten, czekaj, to jest szum, szumi folia, szumią papiery. Proszę okay. zobaczyć, co to jest. Od, odpakuje, odpakowujemy co naszą tom. O kurczę! Nie, to jest, to jest, co to jest? To jest dużo płyt. To jest dużo płyt, ale mało. Fajnie. Już, już są podzielone, już są podzielone. Aha. Mistrzowie słowa Andrzej Seweryn, tak. Irena Kwiatkowska, Gustaw Wolubek, tak. Mariusz Beniot. Benoit. Benoit. Przepraszam. Ja się nigdy nie uczyłam francuskiego ani żadnych innych tego typu A języków. Właśnie czarne płyty. Ty dostałaś pliczek, ja dostałem pliczek rozdzieliłem je i każdy ma swój ogromny pliczek płyt, ale najlepsze jest to, że ty masz napisane właśnie Mistrzowie słowa. To są takie płyty, które były dołączane kiedyś do gazety wyborczej. w tak, Kolubek, Roman Wilhelmi. To właśnie Roman Wilhelmi będzie dzisiaj w naszym podcaście występował, ale to jeszcze nie mówimy dlaczego, czy nie mówimy. Magdalena Zawadzka chyba też będzie występować. Jan Pyszek, tak. Tak. Lubię. Janusz Gajos. Janusz no, Gajos będzie występował też. Tobie tak. A ja? Janusz Gajos będzie w naszym podcaście się występował. No, tak, tak. No, Gajos. Ale bo, bo on jest na części podzielony. Bo To jest pierwsza część czy ta pana Wołodyjowskiego część pierwsza? No, Adaptacja no, tak. Marek Kondra. Ale wiesz, ale wiesz. Na Nowobłęski czy będzie może? Nie. No, nie. Cała jaskrawość otwarta Stachury. A Czerwek mi <laughs> napisał, Czerwek mi napisał, że to jest taka ukryta w tym tajemnica, bo to wszystkie głosy to on. No, A, że to są no, on, on, on po prostu ma taką modulację głosu, że może zmieniać, okay. że może czytać jak Stanisław Kaczor, jak Andrzej Seweryn. A już, do początku. Tak, e, czyli mamy od czerwka, e, Lubisz takie książki czytane do, do ucha? znaczy e, Ja byłam zawsze wielką faną 13 Księgi Pana Tadeusza albo e, Księżyczki Wizdolonej, e, właśnie A. czytanej przez Daniela Olbyskiego zresztą. Tak, to pamiętam. Tak. E, I wiele, wiele innych. E, Miałam mnóstwo Jada. tego typu słuchowisk, nie do końca może e, grzecznych i poukładanych, natomiast faktycznie bardzo, bardzo, albo kojarzysz może Liska Witaliska? Też było takie słowisko. chyba też Daniel Orwyski czytał. Nie pamiętam, Lice ja wiem, Witalica. ja wiem, że 20 lat mieszkałem na osiedlu bajkowym w Poznaniu i tam dlatego się nazywało bajkowe, że każda ulica miała nazwę jakąś bajkową i między m.in. była ulica Lisa Witalisa była ulica Runzajsa, była ulica Królowej Śnieżki, tu pozdrawiamy pozdrawiamy Michała, który niedawno Śnieżkę zdobywał, nie wiem, czy Śnieżka doszła, czy Michał doszedł, ale... Ja się tylko zastanawiam, co na to te krasnoludki. Tak, tak, właśnie. Poza Michała, tego przystojnego, który kiedyś w takim podcaście występował, mówił o komputerach. No, I a tego, ja... który, który bardzo dobry jest zawsze na obiadach czwartkowych dla mnie, bo zawsze nie podrzucę do centrum. Tak, i stawia piwo też. Ja, nie, jako nie też nie Bo na obiadach czwartkowych Ginger zawsze stępi. Ale to dobrze. Krok, no to jest w ogóle wcale nieprawda. Ostatnio został zorganizowany bankiet, który był jakby to powiedzieć, to... lekko obciążający. Ale to dojdziemy do tego zażyczyłam później. Z sobie, tego zażyczyłam sobie, a właściwie to poprosiłam właśnie o... Dojdziemy do tego później, proszę nie fa mówić. Fajn, zatem, zatem, zatem, zatem... O czym mówiliśmy? Aha, o Michale. Ale mamy jeszcze to dzisiaj w i w płytkach. I chciałem powiedzieć tylko, że mamy... A, na ulicy Grimma w Poznaniu, na, na, na tym do bajkowym, czyli Grim wiadomo bajki. Ale chciałem powiedzieć, że... Chciałem powiedzieć, że... Co mówię, coś wypadło z głowy? Yy... Byliśmy też w Liskowi którego nie znasz, ale tak. o którego mieszkałeś. A, tak, tak. No możesz tak. nie znać. Ale o co chodziło z tym listem? No nic, była taka bajka właśnie, słuchowisko. Było w świecie wielu lisku, misek Ja nie pamiętam tego dokładnie. Ja miałam takiego znajomego, właściwie bardzo bliskiego znajomego, który czasem wieczorem mi tam bajkę opowiadał. Tak, pod koniec prawdopodobnie listopada albo na początku grudnia będzie podcast bajkowy, część druga, bo już kiedyś do tego tematu podchodziliśmy, ale będzie o bajkach, jakie lubiliśmy za modą. Nie mogę się doczekać. Tak, niedługo, na dwa miesiące myślę, że się będzie ten. Podcast. Dobrze, um... a to jeszcze coś tam masz dla mnie, że Tak, ale to zaraz, zaraz, zaraz. Chciałem tylko powiedzieć, że jest bardzo fajna strona audioksiążki PRV.pl bodajże. Tam można znaleźć mnóstwo słuchowisk, mnóstwo książek, między innymi pewnie te płyty, które właśnie dostaliśmy od Czerwka. Jestem ciekaw, skąd on to ma? Może nam napisze maila? może, może... Mówiłeś, że z gazety wyborczej. No ale przecież on, wiesz, ile tych płyt jest? Chyba z 80, przecież on by nie kupował tyle płyt. Tyle gazet? Tyle gazet, no. On a, pewnie a, pracuje a gdzieś w gazecie. Tak jak ja pracuję wiesz, w agencji, która kolekcjonuje wszystkie gazety. No, ale tam były na przykład po, po dwa, po trzy egzemplarze. To były dla ciebie komplet i dla mnie komplet. jeszcze siostrze wyślę, bo tam dwie płyty się powtarzały. To tak to wygląda. na, na przykład u mnie, naprawdę, ja w mojej, w mojej agencji kolekcjonujemy mnóstwo gazek i to no. na przykład 5-6 egzemplarzy przychodzi codziennie. W każdej gazetę. No nie wiem, się... Czerwek, napisz nam skąd masz płytę i źródło, czy, czy źródło A może było. Może lepiej nie chcemy wiedzieć. A Może lepiej tak, po prezentach się nie mówi, nie, nie, nie dociekamy źródła. Podcast ma być paramilitarny, ale trochę nam się to przeciąga, wyjaśnienie. Będzie mm, rozdanie prezentu dla Ginger, który jest konieko związany ankietą, którą e, Czerwek czy Tomafek mówi? Tomafek mówił. Tomafek. Ja już Dobrze. się na pewno nie pomylę. Dobrze, Dobrze. czyli bo już gadamy 6 minut i słuchacz, na pewno nie wytrzymają jakiś mały miksik i wracamy po chwili. E, Kawa Ci już? już no, no, Nie, to już było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 Online. Enable Stereo Separation. Pospać. Można. O. Nie tylko dla Orłów. Trochę inne radio. Swego czasu, przyznaję szczerze, poprosiłam kierownika o pewną jednorazową dotację. Mianowicie, był, była ta dotacja zresztą tematem pewnej dyskusji w komentarzach pod podcastem. Mianowicie, no, no skończyły mi się waciki, no. No skończyły mi się waciki i mówię, kierowniku, no waciki się skończyły i co to teraz? To była podpucha. To nie była podpucha, ja mi się naprawdę skończyły waciki. No więc kierownik dał mi 53 euro i, i, i się tylko zastanawiał, jak drogie mogą być waciki. Podobno nawet biegał po całym Tych mieście. To, to ja ci wypiłam czekoladę. Aha, to ty mi piłaś czekoladę. A, czekoladę. <laughs> Przepraszam cię bardzo. A tak się zastanawiałam pod koniec, dlaczego to jest takie słodkie. O kurczę. Ojej. Ale ten oberwiemy się znowu. Do, przejdźmy do, do rzeczy. W związku z tym, co właśnie powiedziałaś, yy, redakcja nie tylko dla Rów przygotowała dla Ciebie prezent. <grym> co tu Proszę jest? ten. Będziemy robić zdjęcia, ale tak, żeby nie było widać. Proszę tu odpakować. Mm. Tak. Oj, tu się to. To powinno być Dobra, tak. To jest, tak okay. to jest duża paczka. O, tak. Został pierwszej długofalowej pomocy, nie tylko dla orów. Zrobimy, zrobimy zdjęcie, żeby nie było widać twarzy, oczywiście, bo podcast to Tak powiecie, to, to głos, a nie twarz. Tak, głos, nie twarz. Czyli redakcja nie tylko dla orów zasponsorowała dla re nowej redaktorki coś. Cóż, tak. jeszcze chyba domyślam. Ja słyszałam, że kierownik biegał po całym mieście i szukał najdroższych wacików w mieście, moi kochani. I co to jest? BACIKI! Jak ja się ośrodek, wszyscy ludzie się spojrzeli na mnie, nie no masakra. No proszę Cię, jaki zestaw, proszę tutaj zrobić ładne zdjęcie. Tak, waciki. Dużo wacików, jeszcze więcej wacików, nie, nie wiem. Proszę bardzo. To jest Ale jakie piękne pudełko, kurczę. Pudełko musiało być jakąś przykrywką, nie, ale tak. Niesamowite, ale słuchajcie, dostałam trzy rodzaje różnych wacików. Był czwarty rodzaj, ale mi nie pasował do, do pudełka. Nie, nie, ale jest naprawdę dużo. A wszystkie są soft, zauważyłeś? Tak, wszystkie są soft. ja wiem, że twoja skóra jest bardzo delikatna no, ja i wrażliwa, dlatego tak. jestem. Bardzo się cieszę. Nie, to są waciki nie. na twarz, waciki do zmywania makijażu, waciki do czyszczenia miodu. Znaczy, oraz. Kiedykolwiek widziałeś mnie w makijażu? Kiedykolwiek? Nie, no masz tyle piegów, że pewnie zasłania. Ja się nie maluję, nie zmywam Aha. makijażu, nie mam makijażu. Czyli przez to chcesz powiedzieć, że prezent jest zmarnotrawiony? Nie, nie, absolutnie nie. Zacznę się malować po prostu. Nie Aha, tak. Ojej. Ojej. <grafy> Na samym razem, jak nie zobaczysz, to tak. się wystraszysz. Nie, no może to... inaczej. Nie, nie, no rewelacja. Kierowniku. ma. Tak, kończymy, kończymy, bo się zaczyna robić gorąco. Dziękujemy. Wracamy po chwili. i Już wyjaśniłem, dlaczego nasz podcast dzisiaj jest paramilitarny.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 w napalimy, psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. A? Polski cołkwiło, zobaczy. Słuchaj, sape, cześć. Mam tu coś na rozgrzewkę, jakby ci kapcie przemokły. Lewa w gęby, a grzeje w pięty. Spróbuję. <śmiech> no to puszczaj. No, hej, fajnie! no, jasna. Wprost z Zielonej Irlandii. Tu podcast nie tylko dla orłów. Serdecznie witamy już po ekscesach. Po tak, Dindermię tutaj na, na, na naszym tutaj stanowisku czołgowym. Ściskała i w ogóle nie będziemy wchodzić, już w ten. Pozdrawiała, machała gusteczką. Nie będziemy chłopcy, do no, nas. Dlaczego chłopcy? No właśnie, na chłopcy, właśnie. Właśnie, dzisiaj podcast paramitarny, ze względu na to, że mamy podcast 102. A z, I na 102, a ze względu na to, że podcast 102, no to oczywiście Rudy 102. Nawet Ruda, bo to jest. Czyli podcast dzisiaj jest o tobie, Ruda102, czyli dzisiaj jest autorski, drugi podcast y, o Ginger. Pierwszy był włoski, dzisiaj jest drugi. Właśnie idą tutaj czołgiści, następni, Irlandzy. Maszerują. Tak, dzisiaj będzie troszeczkę właśnie może o, o wspomnieniach z wojska. Ginger była w wojsku, podobno w radiotelekomunikacji. Tak jest. Tak, y, ten, Udzielałam się dziennie. Tak, no. tak. Mówiłam też o opatrunki. Tak, może... Może puścimy jakiś kawałek na przykład... Przede przez... wszystkim trunki. Trunki w wojsku? Nie wolno pić. Nie. W wojsku się przede wszystkim pije, mój drogi. Jakbyś zobaczył, wiesz, takie rzeczy jak oni widzą, no, no ej... Świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia w wojsku. Lubisz? No. Taka trauma? No, robisz Mówię ci, ja coś o tym wiem. Ja robiłam opatrunki, trunki, trunki... I wiem. A warunki? Jakie były? Warunki były takie sobie, no, były takie sobie waruneczki, jak to mówił Adam Małysz tego czasu. Waruneczki były takie sobie. Dobrze, czyli dzisiaj naszym podtekstem jest e, e, ekipa z czołgu, okay. czyli Słyska. Czterech Pancernych i Hund. Pamiętasz i Jaką, Deszcze Niespokojne? No. Pamiętam. A kto ją śpiewał? Czekaj, nie pamiętam. E... Ale wiesz co, w rzeczy to nie jest ważne. Znaczy nie, no pewnie, że jest ważne, kto dośpiewał, ale chodzi o to, że to jest tak kultowa piosenka. Ja myślę, że wszyscy naprawdę A czy zdjęli spali. ją z telewizji? A z tego co wiem, to w ogóle 4 nie powrócili na ekrany tak? polskiej telewizji. Nie ja pamiętam, sobie ściągnęłem ostatnio z netu kilkanaście odcinków, więc tak. Nie pamiętam którego kanału, ale wiem, że wróciły. wróciły no. W się, to ja się podkuchywałam że jak miałam być. No minut. właśnie, dlatego jak rozpakowywaliśmy prezent od czerwka, to właśnie dlatego mówiłem, że Gajos, dlatego mówiłem, że Roman Wilhelmi, bo przecież Gajos no. tam występował jako młody, taki szczyn blondyn. Gajos przepiękny, pewnie wszyscy się kochali. I, bianek, I, i, ma, no, mar i Marusia to przede wszystkim też się kocha, nie? Czyli po, por, pora, po, pora, re, ra, pora, pora, pora... pora... pora... pora po, pora... Pora... pora... pora... pora Nie wolno tak mówić, pola raksa. Pola raksa. Chłopaki! Ryba! Nie, amerykańce! ci się trochę, żeby wstydu przed obcymi nie było. Strasz, <laughs> I'm very glad to see you, my friends. How do you do? Bazy yeah. Kapu. Victor. Yeah, victory. Amerykanie. Victor. Russia. Pobjeda. Pobjeda. Pobjeda. Pobieda, pobieda! Hello! Hello! Peace! All Co? world peace! Jaki piz? Peace! Żeby był pokój! A wy? Wy skąd po polsku umiecie? Nas się pytasz, w amerykańska a ty skąd? Ja z Ohio, ale no. moja mamuśka miała taką malutką farmeckę, kolę nowego targu. To zaraz tak, Golda, i daj ten głupi dziób. No toż mi się pierunie nie mieli już kiedy spotkać, aż tu Polak, Polak, Polak, Polak, nie yeah, kolega, Russian, a jest Russian, Polish, I'm Aki. Ake, a aki, aki. Harry. Harry. Ah, Harry, Harry, Harry, Chodź, yeah. sit down. For me? Oh. Yeah. Ruskie, tam Amerykany, a Polacy, i tu i tam. E, zatem. Oj, Filip, Filip, co ja się z Tobą mam? No tak, no, masz ze mną... E... No po tych wacikach to, to miękko. <grym <grym <grym tak, w tak, rzeczy samej, bardzo miękko. Dzisiaj <grym> siedzimy sobie właśnie tutaj na czołgowisku, w, w koszarach. W ogóle rozmawiamy dzisiaj o pierdowach totalnych. I nie... mamy fajne hełmy na głowach. Mamy hełmy właśnie. A to, jak się pisze hełm? Samocha, czy co? A to zależy jaki, na lewą stronę czy na prawą. <laughs> Prawda? Nie. <laughs> Filip, załóż hełm na lewą stronę. Proszę cię, ja chcę to zobaczyć. A ten, a właśnie ostatnio oglądałem ten. E, ostatnio oglądałem kompanię Braci. Taki fajny film wojskowy i też tam mieli hełmy. I oni potem z tych hełmów zupę na przykład jedni. Bo nie mieli w czym. Bardzo dobrze, to jest bardzo praktyczne ogólnie, wiesz. I zmywać tak. za bardzo nie trzeba, wiesz, specjalnie. Dobrze, chciałem się spytać, bo ostatnio byłaś tutaj w, w, w Koszarowej tutaj Świetlicy i byłaś, byłaś na teatrze. Może przybliżysz naszym drogim tutaj współpracownikom i słuchaczom naszej rozgłośni wojskowej. O czym była sztuka i, i czy miała jakieś aspekty wojskowe? Sztuka była totalnie antywojskowa. Generalnie była bardzo komercyjna i skupiona przede wszystkim na marketingu, sprzedaży, wyścigu szczurów oraz na ABC, Always Be Closing. Czyli e, kto, no, kto się zajmuje sprzedażą, kto się trudni tym e, ciężkim kieliszkiem chleba, e, wie co to znaczy. Chodzi o to, żeby... Kieliszkiem zawsze... chleba? Gódno, to tylko chlebna myśli, wiesz? Ale podziałaś kieliszkiem chleba. No? Jak, nie może być kieliszek chleba, może być... Polacy zarabiają tylko na kieliszek chleba. Aha. Na nic innego. Jakiś nowy grasów nie rozumiem, ale kontynuuj, proszę. W każdym razie e, było o marketingu, o komercji, o, o sprzedaży, o tym, jak panowie próbują zdobyć klientów, im to nie wychodzi. E, generalnie to jest zabawna sztuka. Niestety będzie wystawiana tutaj w naszej świetlicy e, w Danlery, w Teatrze Pawilon tylko do 8 września. Więc kto zdąży, to, to by zdążył, gdyby zdążył, ale niestety... Nie jak zdąży? do 8 września? Już mamy koniec września. To może października? To października, no. Coś ci, się właśnie, coś ci się wszystko myli się. A zdąży, bo właśnie mamy koniec, koniec, nie, koniec września mamy. i ten. I, i, i, I komu co się myli? No nie. No dzisiaj mamy taki podcast taki rozbi. Bo i dlatego. Chodzi o to, że, że jest tak po wojskowemu, a, a w wojsku tak ciężko z datami, wiecie o co chodzi. No, no, siedzi się w tych koszarach, nie wiadomo ile i nie wiadomo jaki dzień jest. No w każdym razie sztuka dosyć, dosyć interesująca, dość zabawna nawet, ale co mi się nie spodobało? Wyśmiewali się z Polaczków. Wyśmiewali się z Polaczków oraz z um, osób pochodzenia indyjskiego. Wyśmiewali się z naszej mentalności i, i innych Ale pewnych tak, aspektów. Ale tak, per persona Polaczy, czy znaczy, ogólnie? wrzucili tekst, oni to jakoś nazwali Polaka, Polka, Polka, Polka oznacza Polacy. Polka to, to jest czeski taniec. Wiem, tylko, że oni tak nazywają nas, Polaków, to znaczy takich Polaczków, rozumiesz? Z tych przykład... pod Lidla. Z tych pod Lidla, generalnie wyśmiewali się Bo my z my chodzimy że... do Aldi. Nie wiem, jak ty. Ja tam chodzę do Supervalu. Albo Tesco. Podcast numer y, 286 będzie o, o sieciach marketingowych, o sieciach y, Dyskontowy. dyskontowych w Irlandii. Proszę czekać. Podcast 272. Rok 2012. <laughs> tak będzie, ale nie. Ja myślę, że dotrzymamy słowa. Ja sobie zapiszę już dzisiaj w kalendarzu, naprawdę. Bombowie to. O kurde. Kryj Słój! A, na nasi, patrz. No w każdym razie, y, sztuka dosyć zabawna. Z nas się wyśmiewali, a wiesz co powiedzieli? Wiedzieli, że jak przychodzą do takiego polaczka albo do osoby pochodzenia indyjskiego, tak zwanych ciapatych. Ja mówię e, na nich: brudasy. Ale oni nie są próżni, tacy się urodzili, a ja ja potem wiem. się rozwinęli w tym kierunku. W każdym razie y, mówili, że jak przychodzą do takich polaczków albo do ciapatych, to gadają, gadają i gadają, a ci sobie, ci, czyli w gruncie czy Polacy, czy Ciapaci, lubią sobie po prostu pogadać z, tej, z yy, personami. No i generalnie oni nie lubią nas, z tego względu, że to nigdy się nie wychodzi, bo my nigdy nie, nie, nie, nie podpisujemy umów, nigdy nie kupujemy nic od nich, yy, ale lubimy sobie z nimi pogadać, no i oni w ten sposób tylko tracą czas. W każdym razie wyśmiewali się z nas, to nie było miłe. Ty, ale zobacz, leci teraz z tą stronę, bo leciał tu. I teraz leci tu, no, no to mi... Aha, nie, bo, ta... jest, nie znaczy. bo tam jest drugi. A ten nie jest nasz. No. Już... Ale one tam parami lecą, zobacz. No, para leci. Dwa z przodu i jeden z tyłu. No. A widzisz tam na górze, zobacz co no tam No właśnie, no widzę, właśnie. Biały, o tym, taki... Oni mówimy, porządku, no. A to jaki on tam, to powinna być jakaś kratka, nie? Z tego co pamiętam, jak czytałem Division 302, czy 3? 302 to był poznański. A 303 to był kratka. Na końcu będzie właśnie o, o, o recenzja książki, którą ostatnio przeczytałem. Jaką ona tam? Krzyż ma czarny. Zabiją nas? Nie, on za wysoko leci. Na 10, 10 tysiącach On leci, na, te, on leci I... na, na Petersburg. Ty to się znasz. Nach Berlin! Nie. nie na... Tak krzyczą moi współlokatorzy zawsze w piątek po 12. Czemu? Bo lubią Berlin. Dobrze, kończymy to kulturalno, bo są na wejście. I zapraszamy na troszeczkę wojskowych takich przytupów. A ja idę się schować w koszach tak. i jeść z butem, nie z butem, tylko z hełmu, idę na zupę z hełmu. Z hełmu na lewej stronie tak. film. A hełm to jest taka wiocha gdzieś na, na, na, na wschodzie Polski, no nie? No jest. Ale przez cechasi chyba pisze, nie? No. Nigdy nie widziałem, Dobra, to kończymy, dziękujemy. A ja, have this woman. To jest ładny, nie? Janek, Hey, it's for you. Janek, take it! Jest rozkaz ustawić czołgi w kolumnie. Dobra, przedstaw się. Grigori. Harry. Saakashvili. No! Grigori. Sakaszwili. No. Gruzja. Stali. Stalin. Jest. Stalin. Jest. Jest. Jest. Jest. O, Guslik Jest. Jest. Jedziemy. Wszystkie nasze Jest. mają ustawić się w kolumnie, na szosie. Ty, generał, kaszasz mi Cześć, cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Marusia, Maja, Maja, Marusia, Marusia, Maya, Marusia, Marusia, Maja, Maja, Marusia, Marusia, Marusia, Marusia, Marusia, Marusia, Marusia, Marusia, Marusia, Marusia, Marusia, Ja Marusia, Bo teraz bracie Jest tak Że Marusia, zachód się pcha Marusia, puszkę Słyszysz hałot w twór. I czasem boję się, że Że wschód ktoś ukraść nam chce Ty Będziesz bierniem tak stać Zabiorą Jestem z tobą. Jesteś. I będę. Może. Jeszcze się pierwszy maja nie skończył. Zdążycie poświętować do północy. Janek. O? No i co, wyślizgałeś mnie z tej akcji? A po co ryzykować? Załoga tylko potrzebna. No, ale was los pokarał. Dostajecie szóstego do czołgu. Mogę miejsca ustąpić. Kogo? Dowódcę. Po co biorą przez za swojego mumy. Jakiego czorta nie trzeba. Kapitana wam daje pułkownik. I to Ruskiego. A co myślisz, że Ruski to gorszy? Za morzami, za lasami. Za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla orłów. Kierowniku, ty to w wojsku w ogóle byłeś tak, przed, przed oczywiście naszymi koszarami. W ogóle w takim wojsku wiesz, co szkolili cię, jak to trzymać broń, jak strzelać, że do przodu, nie do tyłu nie, nie, ja mam kategorię E od urodzenia nie, ja byłem na, na wstawce w Poznaniu na Liberta, no ale miałem takie zaświadczenie, że jestem E, nie wiem czy to E to znaczy, że taki jest E czy, czy po prostu, no ale względu, E, daj tam spokój. No, no, czy to względu na to, że mam tam nie mam jednej nerki i pół żołądka mam obcięte i jedną nogę mam krótszą to dlatego, nie ten, to dlatego mnie nie przyjęli ale nie byłem po prostu w wojsku i ale, Ej, nie ale? nie wiesz tak, mówisz, że wszystkie twoje fanki cię słuchają teraz a? Może dziewczyny lubią jak, jakiś z krótszą nogą. Ale, ale pochwalę Wam się i Tobie i słuchaczom. Kiedyś już chyba o tym mówiłem w jakimś podcaście. Mój tata był w wojsku, mój tata Zygmunt. Niestety już go nie ma na tym świecie. Ale mój tata w, w roku gdzieś sied był w Stanach, w ogóle pojechał do Stanów w roku 70. Siedział tam dwa lata, mama siedziała tutaj. Tata tam dolce kosił i, i kupował płyty Toma Jonesa, które potem sobie przywłaszczyłem. No i tata poszedł potem do wojska albo nawet przed stanami i miał y, czapkę taką czo czołgistowską, taką hmm. jak, jak, jak ty masz dzisiaj koło hemu zawsze leży. I miał taką czołgistowską czapkę i pamiętam, że chyba w pierwszej albo w drugiej podstawówce była akademia z okazji 1 maja i pani się spytała, czy, czy, czy któreś z was dzieci? miało tatę albo mamusia w wojsku. Ja taki zawsze byłem nieśmiały, do teraz mi to zostało, no ale jakoś tam rączkę podniosę i mówię, ja mam... No, tata już był w wojsku i miał taką... ma taką czopkę kudłatą wojskową, taki homofon. No i, i... ten... no i pani powiedziała, pani Zielińska, ta taka fajna pani była, to moja pierwsza wychowczyni pani Zielińska, taka czarna, fajna. Taka, taka, taka grubsza, ale fajna. I ten... I, ten, i, i, i pamiętam, że się przyznałem że miałem tą czołgistowską czapkę no i pani potem wybrała jakiś wierszyk o czołgistach na 1 maja i myślałem w tej ogromnej czapce, która była dwa razy większa ode mnie, mm -hmm. stać przed całą szkołą i recytować jakiś czołgistowski wierszyk na 1 maja. Pamiętam, że to był pierwszy taki stres związany Traum właśnie z trauma no, może nawet nie z wojskiem, ale z pierwszym takim um, kontaktem z, z radiosłuchaczami takimi litywalnymi <laughs> A co ty, Słuchaj, my jesteśmy w tych pożarach od godziny, a ty już masz dziary w ogóle Sorry, no bo to chłopaki mi zrobili. Jak byliśmy na tym. Jak byliśmy wczoraj. Tylko na... cię z oka spuścić. No jak w pociągu z tymi kustami jechaliśmy, nie, to tak. Oni, oni wracali, a my jechaliśmy, nie, i oni się tatuowali. To jest A ty, ty w ogóle to tak? Nie byłeś w wojsku, mówisz, tata, był na no, dobra już no. tę dziarę masz. Bo ja się chciałam zapytać, to szkoda, że nie byłeś w wojsku, że złapimy kogoś, kto był w wojsku i nam powie, jak to jest z życiem seksualnym w wojsku. Tak, jest, Bartek... Ja jestem bardzo ciekawa, bo tam sami panowie są. Jak to, tak. jak to wygląda? No właśnie, Bartek z podcastu Nasza, był był w wojsku. Aczkolwiek. Yy... Spotkałem kilku ludzi i no ostatnio właśnie dobrze się wyrażali o wojsku, że, że robili co chcieli, że, że już jest, zmieniło się, że ta fala jest, ale już jakby, jakby taka tsunami, że, że jest, ale i nie widać. Nie? Mhm. Że zależy gdzie, gdzie jesteś, bo wiadomo, że jak jesteś na pełnym oceanie, to tsunami nie, nie, czy już nie widać, ale jak jesteś przy brzegu, to cię może zmyć. Mi kiedyś kolega opowiadał, że jak go kocili, dali mu dwa grosze do ręki, powiedzieli tak: idź do kantyny, kup wszystkim po kolejce piwa i wróci, przynieś resztę. No i ten bitny nieborak poszedł i słuchajcie, wrócił do tych kolezi paniaków w ogóle z pustymi rękami, oddał te dwa grosze witak, ale pani nie miała wydać. I tak się chłopcy zaczęli śmiać, że stwierdzili, że za odwagę po prostu, nie. stwierdzili, że już chłopak będzie miał spokój. Widzisz na czół? Nie, schował się za drzewami. Tak ten na różowo pomalowany, o teraz Aha. to już za krzaki A to, to jest czołg żony, żony, żony, żony tego kierownika kompanii. Różowy. W ogóle czy ten, w ogóle zaraz po przerwie będziemy rozmawiać o twoim ulubionym wojskowym filmie. A to jest. No, ale to za chwilę. Już 6 minut gadamy, słuchacze nie mogą tyle wycierpieć Ja robię sondę taką, tam jest ankieta i ile powinny trwać gadki, czyli oni mówią, że jak najkrócej. No właśnie, to kończ właśnie, wstydło szczęścia. Ale to też wojskowy film, nie, ale tak do średniowiecza. To pan Michał. Bateria nam się kończy, nie czyli damy radę dzisiaj nagrać, Ale jednak na mnie padło i rozpętałem Drugą wojnę światową. Jak? Tamtej nocy wyraźnie nie byłem fartowny. Rok 1939 wrzesień, granica polsko-niemiecka. Z niemieckiej strony dzwonili przed godziną, żeby im nie wpuszczać tego pociągu. Przecież to międzynarodowy. Jakżeż ja tak mogę zatrzymać. Panie kapitanie! Łączność do okręgiem przerwana. Ani telegraf, ani telefon nie działa. Sprawdzał pan dobrze? No zupełna cisza, panie kapitanie. Jak w zeszły wtorek, kiedy poprzecięali przewody. Porusznik Regulski z czternastoma ludźmi do wzmocnienia placówki. Zwariowaliście? Tut, od tygodnia dywersanci przecinają łączność. Strzelają do celników. Wczoraj wysyłano w powietrze transformator... Ale mi tu czterastu ludzi. Pułkownik jest zdania, że nie należy drażnić Niemców widokiem Co wojska na granicy. Takie są decyzje sztabu. Aleń! Sześć! O do dziabła, kogo brakuje? Franka do lasa. Pewnie za barłożu, jak wyskoczyliśmy na piwo w poczowie. O niech go cholera. A w wagonie nie został? Sprawdzaliśmy już, Jechał z nami w jednym przedziale Osk, już ja go No co jest, no co, nie moja wina Źleście sprawdzali, koledzy Ukojony bytkiem i artykułem kurierka, że wody nie będzie Spałem snem niebo w przedziale klasy pierwszej Z dyrekcji nikt nie przyjechał z wypłatą? To już pierwszy? <śmiech> o trzech godzin, panie zawiadowco Już pierwszy września a niech to diable człowiek stracił rachubę czasu przez to wszystko. A jednak pan wysyła. A co mam robić? Z dyrekcją nie mogę się połączyć, a Niemcy mi rozkazywać nie będą. Mm, kozak z pana, panie szanowny. Jakbyś pan wiedział, że razem z tym pociągiem podsyłasz pan niemiaszką tranka do lasa jako bombę z opóźnionym zapłodem, to byś się pan dopiero zdziwił. Dzisiaj drugi raz naszego kolegę Michała, który jest na wakacjach w Polsce. Zdobywał ścieżkę Tak, zdobywał śnieżkę. I, i... I czy nawet już na niej był. Tak. Pozdrawiamy serdecznie czerwka, od którego dostaliśmy wspaniałą paczkę i prezent. Tak. Po prostu niesamowity czerwek. Pozdrawiamy gorąco. Jeszcze bym chciał pozdrowić, jak już rozmawiamy o pozdrawianiu dzisiaj, tak. Chciałem pozdrowić ee... mamę, tatę, no. ciocię. Tate nie, do taty nie dojdzie. Tata już, nie. robaki go jedzą. Ja myślę, że do pierwszego dojdzie. Aha. No tak. Co to znaczy do pierwszego? No twój tata jako pierwszy to wiesz, teraz już do niego dochodzi. Nie, ja nie wierzę w takie rzeczy, że on nie tam, nie, nie, ja jestem taki a, idź ateista trochę. Widz pan. No a ten tam co w, ten wczoraj, no wiesz, tam pod koszerami dostał kulkę, to co? Myślisz, że już go tak nie ma? Nie no, stygnie. To ja, ja wiem co się dzieje, ja oglądam Grace Anatomy już od dawna, <śmiech> więc ja wiem jak to wszystko wygląda. I teraz składam aplikację na studia medyczne. A nie mówiłem ci w ogóle, jak chciałem zostać lekarzem. No tak? Nie mówiłem ci tej historii, czy mówiłem? Nie, nie mówiłeś, ale miałeś mi powiedzieć, jaki jest Twój ulubiony militarny film. A, a może ci powiem historię, tą, jak chciałem zostać ginekologiem. Co ty myślisz? Chciałeś zostać ginekologiem? Tak, no. No, no, możesz, możesz zostać ale szybko ratuali, powiem. ginekologiem dwie, wojskowym. Dwie minuty ci powiem szybko. No. Chodziłem do podstawówki. Do tej, do, pierwsza moja podstawówka miała numer 18 w Poznaniu, a druga miała, a druga miała numer 70 też w Poznaniu na, na Jeżycach. No i po skończeniu podstawówki mama zawsze chciała, żebym był doktorem, doktorem, bo tutaj mój najlepszy kolega, co się dla bajkowego, jego rodzice byli doktorami, i obok nas mieszkali fajni doktorzy, mama się z nimi tam kumplowała. No i synku tak bym chciała, żebyś no, żeby, żeby został doktorem, nie? No to jak się kończy liceum, no to po liceum się idzie, idzie wiadomo, złożyć gdzieś papiery, żeby zostać doktorem. No i ja poszedłem złożyć papiery, żeby zostać doktorem. Złożyłem papiery, elegancko, wszystko. No i przychodzę za jakieś tam dwa tygodnie spytać się, jak tam, kiedy egzaminy i w ogóle, i, i, i no i takie tam. No, pan mówi, że egzaminy będą w tym terminie, jakie tam miały być, czyli na początku lipca, wszystko pięknie. nie no, i spytałem się, czy, czy dużo chłopaków już też złożyło aplikację. No, nie, pan jest jak dotąd jeden, nie? No i potem przychodzę za jakieś dwa tygodnie papiery i mama otwiera te papiery i woła mnie, synku, synku, chodź tutaj. Takieś dokumenty tutaj przyszły, nie? Otwieramy te papiery. Znaczy mama zawsze otwierała moje listy, czego nie cierpiałem. tajemnica korespondencji. Okazało się, że złożyłem zaraz po podstawówce papiery do studium pielęgniarskiego, żeby być doktorem. Nie, nie wiedząc o tym w ogóle, że to jest studium pielęgniarskie. Po prostu byłem jakiś taki mało rozwinięty bo zaraz po podstawówce i po prostu chciałem zostać doktorem, składając papiery do studium pielęgniarskiego. Ale nie poszedłem wiadomo na egzaminy, poszedłem na... Ee, Normalnie do liceum, zaraz obok było czwarte liceum ogólnokształcące, wtedy takie snobistyczne liceum w Poznaniu. Eee, no i tak się skończyła moja kariera medyczna, ale potem na pierwszym i na drugim roku studiów jak byłem, to chodziłem bardzo często z moimi ludźmi e, z liceum, na, którzy byli na medycynie, chodziłem do protektorium. I normalnie miałem zajęcia w prostytorium i bardzo nie? dużo tamten, rzucanie się macicą albo, albo rozcinanie głowy na pół. Kompletnie nie No, a ja tak jakby zawsze byłem ciekawy świata i chodziłem, chyba byłem na, na 12 czy 13 wykładach, znaczy wykładach. No jak tam rozcinali tych ludzi i grzebaliśmy w w środku. I, potem trochę formalina za bardzo mm, pachniała tak inaczej. Dieses Feuer bringt uns ungebetenne gesty an den Hals. Kein Feuer mehr! Du blöde Kerl! Mach Schluss, Ace, komm. Ja A so. Ja pytam ostatni raz, która dywizjon? Żadna. My długo my od frontu. Za Zostało w tyle. My wyjechali, żeby drogę rozpoznawać. On komandant? Nie. My Polacy, a on Ruski. Razem żeśmy wieczerzali. Szielasz, do niemiecki złot? Naszliście zaskoku. Nie dał rad. Absekten. Bywało. I was rozszelac! Żołnierska rzecz. Alle. Alle kaputt. Raus! Schwein. Und hier. Deutsche habt dieses Vieh gefüttert. Hier im Wald ist eine unterirdische Fabrik. Zeigen Weg. Also. Hopp! Dobrze, ale wracajmy do twoich ulubionych wojskowych filmów. Ja nie lubię wojskowych filmów. W ogóle kwestia, jak Zielona Mila czy inne tam takie, nie wiem, o jeden most za daleko czy coś na celu. Nie leży mi to jakoś. To nie dla mnie. Zdecydowanie nie. Przemu, się Saving Private Ryan. O właśnie, co To jest bardzo dobry film. Mi się właśnie nie podobał. czy znaczy, nie dotrwałam do końca, no, także. No bo długi był, no. Ale cztery pancerni pies zupełnie co innego. To był film. O i lubię jeszcze, jak rozpętałem drugą fajne światową. O właśnie, tak, tak, to tak, jest tak, tak. To jest film. Takie filmy tak, tak, lubię, ale. Tak, tak. Dzisiaj mieliście, moi teraz, właśnie możliwość posłuchania troszeczkę. To jest chyba jedna z lepszych wojskowych komedii. Zdecydowanie. Zdecydowanie najlepsza, jaką kiedyś widziałem. W ogóle Mariana Kocina lubię i żałuję, że już nie ma um, ich duetu z Jan Januszem Zaorskim, Parament Pictures. Pamiętasz to? Nie. Fajny film wczoraj widziałem. Tak Momenty były. Dobrze, czyli nasz podcast wojskowy już kończymy, powolutku. Chciałem się spytać, jakie masz plany na następne, czy ty jesteś w wojsku tutaj em, dobrowolnie, czy jednak poprzez łapankę? Nie, ja się zgłosiłam jako ochotniczka, bo ja lubię mundurem, bo za mundurem panny sznurem. Czy jesteś zadowolona z tych dwóch miesięcy ja służby? Zadowolona też. Jestem zadowolona zdecydowanie, jestem podekscytowana i w ogóle mm. jest super. Ty, a co tutaj wpadło teraz? Co to jest? Nie. Yeah. No to tutaj, co to jest? Nie wiem, nie widzę. A takie okrągłe, takie to ten. No to nie, może jakaś kupa. A czy to spadła. przypadkiem nie jest granat? Nie. Może mm. jakiś tak zrobić. A tam powinno być kółko, zobaczę, nie, nie ma? Nie. Nie. kontynuujmy Nie. to jest granat ćwiczewny BW-47 chłopaki rzucają chciałem się spytać od dwóch miesięcy jesteśmy razem w kompanii i właśnie chciałem się spytać czy, czy takie rzucanie się tutaj granatami ćwiczewnymi BW-29 oraz, oraz strzelanie z, z, z tych z, z krótkiego sportowego karabinu tak, maszynowego tak czy, to, czy te dwa miesiące naszej bytności wspólnej w jednostce, czy to zmieniło jakoś w Twoim życiu cokolwiek? Tak, dostałam dzisiaj baciki. <głos> tak. to, to, jest... to jest przydział taki, raz na miesiąc. <głos> przydział, dokładnie. Przy, miesięczny przydział bacików. Tak. Moi kochani, wojsko jest piękne, wojsko jest wspaniałe. Nie, zdecydowanie jak najbardziej cieszę się strasznie z tego munduru, z tych, tych fajnych, z ostatniej mody, wiesz, z ostatnich pokazów młodych bucików które dostałam wojskowych, czarnych. Nie, no generalnie... zdecydowanie się trepy. Cicho. Zdecydowanie bardzo się cieszę, jest pozytywnie. Moi drodzy słuchacze później pan później, dobra? Nie, generalnie bardzo się cieszę. Naprawdę wspaniała... Wspaniała kompania, wspaniały kapitan. Kompania braci. Wspaniały kapitan, generalnie. Jednostka jest rozrywkowa ogólnie. Cieszę się bardzo. Lantunku... Dobrze. Dobrze, czyli dwa miesiące już w jednej jednostce. Czy chciałabyś coś powiedzieć w takim razie, skoro, skoro już pracujemy w naszym radiowęzie dwa miesiące, czy masz jakieś plany takie, takie, może niedalekosiężne, jakbyś chciała rozwinąć nasz radiowęzeł? W jaką stronę na przykład? Bardziej paramilitarnie, czy jednak bardziej pokojowo? Ja to jestem w ogóle pacyfistką, wiesz? Znaczy, jak trzeba, to kogoś spacyfikuję, ale tak generalnie to... Nie, to ja jestem antyprzemoc. Zdecydowanie antyprzemoc. Nie, nie, nie. A jeżeli chodzi o plany, jakie mam plany, to generalnie ja się nie wypowiadam, dlatego że jak za dużo gadasz, to później nic z tego nie wychodzi. No my już gadamy prawie od dwóch Zdecydowanie lat. za długo. <głos> Musimy dalej, kończyć. I dalej sądzisz, że nic z tego nie wychodzi, tak? Nie będzie komentarzy pod, pod dzisiejszą audycją z Radiowęzła? Dlaczego czemu nie? Ja zawsze komentuję. Tak. Zawsze tak. komentuję. Ja zawsze jestem zwarta i gotowa, w pełni odpowiedzialna i, i gotowa do, do działania. jednego, czego nie lubię w naszym radio będzie, że trzeba wstawać o piątej rano, jak nas budzi szef kompanii. Nie, zdecydowanie. W ogóle, słuchajcie, ta trąbka o piątej to jest w ogóle jakaś paranoja, nie? To jest taka, taka straszna. Ach, nie, cóż mogę jeszcze powiedzieć? Aha, bo skoro już jestem dwa miesiące w radzie, więc to ja muszę pozdrowić mamę, tatę, ciocię, wujka. I Emilia z Wawiwy. Tak, i Emilia z Wawiwy. Dobrze, kończymy nasz dzisiaj yy, lekko mm, dziwno paramilitarny podcast yy, szeregowa Ginger chciałem się spytać chciałem się spytać na sam na sam koniec czy, mm, czy umiesz jeździć prowadzić czołg nie no jasne właśnie jeden przejechał tak patrz a to to jest chyba nie no Kapital właśnie Ziókowski. no tak to tak właśnie tak. że to on nie lubimy go Dalej. musimy kończyć. nie skład. Po jej po nieżo jeszcze zarzuci broń na rad wróci do resztę do Dzień dobry? Dzień dobry! Och, dziękuję bardzo, dziękuję Tomku. <grych> Pospiesz się, spokojnie, spokojnie. Nie będziemy się chrztusić. Ja dzisiaj na czołg nie siadam. No, ani ja na twoją zakichaną ciężarówkę w połatanie kapcia. Dobre. Każdy siada na swoje. Jedziemy razem. Nie ma żadnego wyprzedzania, ani zostawania w tyle. Kto mi broń w jajecznicę masą? Gruzinie, zostaw miecz! Zostaw. Bez te niespokojne Potargały za... Na tej wojnie Ładnych parę lat Do domu wrócimy W piecu napalimy Przed nocą zdążymy Nakarmimy psa Pies, piec, piec, szalik, Na niebie obłoki Ten świat daleki, pełen dobrych snów, powrócimy wierni, my czterej pancerni, my czterej pancerni, powiosenny bez. Naprzód fotografia trzeba zrobić, a to potem będziecie krzywo stać na zdjęciu. Kawalerka z drogi, co? No. My, żeby dwa razy nie robić. Jutro ślup. Co To niech Widentka strzeli. Nasz. Widzisz, Józku, co za konfuzja, a my tylko dwie kłowęski przywieźli od. No, słuchajcie, do zdjęcia, do zdjęcia. Siadanie, do zdjęcia. Wam? Pójdziemy? E, niech się tam bawią sami, siadajcie. E, siadajcie. Powiedzcie ozór, Wejdźcie pozór. A te roski? Tu się podziwejcie. tam ptaszek zaraz wyleci. To wszystko? Wszystko. Stolpesk. Trzymajcie się! Posyłam wam dwa pluton SS. Halo! Halo! Halo!